Zagadka dziesiąta, czyli wszystko się może zdarzyć. Detektyw Pozytywka gapił się bezmyślnie w szeroko otwarte okienko. Było upalne, sierpniowe popołudnie. W rozgrzanym powietrzu wszystko wokół sprawiało wrażenie drżącego i nieostrego, jakby cały świat ulano z niezastygłego szkła. Sterczący nieopodal komin zdawał się chwiać na wszystkie strony. Lada chwila spłynie po wysmołowanym dachu, pomyślał detektyw Pozytywka. Pac i skapnie wprost pod nogi spoconego pana Mietka. Co ty za głupoty wymyślasz? skarcił naraz sam siebie. Jakim cudem komin miałby spłynąć z dachu? W taki upał wszystko jest możliwe, odparł kłótliwie detektyw Pozytywka. Nieprawda! zaprotestował detektyw Pozytywka. W taki upał nie dzieje się nic. I w tym właśnie momencie ktoś zapukał do drzwi agencji. Miałeś rację, zasapał nasz bohater. Wiem, odpowiedział sam sobie, podnosząc się z krzesełka. A potem detektyw Pozytywka podszedł do drzwi i otworzył je szeroko. Równie szeroko jak oczy, które wytrzeszczył, na widok odzianego w białą komrze ministranta. Ministrant przestępował z nogi na nogę i sprawiał wrażenie zmieszanego. Wydał się detektywowi dziwnie znajomy. — Szczęść dobry! — wymamrotał spod głęboko nasuniętej na czoło czapeczki. — Słucham? — zdziwił się detektyw. — Dobry Boże! — stęknął ministrant. — Chyba szczęść Boże! — poprawił nasz bohater. — Albo po prostu dzień dobry! Niech będzie. Ministrant pokiwał nerwowo głową. Szczęść dzień. Detektyw pozytywka westchnął. Najwidoczniej upał pomieszał, co po niektórym w głowach. Przyjmie pan księdza chodzącego po kolędzie? Wybełkotał nagle ministrant. Wypływający spod czapeczki pot wił się strumykami po dziwnie pucołowatych policzkach. Pucołowatych lub... lub wypchanych... Przemknęło detektywowi przez głowę, na przykład watą albo gumą do rzucia. Nachylił się, aby zajrzeć ministrantowi w oczy. Ten jednak natychmiast utkwił wzrok w podłodze. Księdza? Powtórzył z zastanowieniem detektyw. Po kolendzie?" Aha, ministrant zrobił nieokreślony ruch, jakby wskazywał coś za sobą. Zaintrygowany detektyw Pozytywka wyszedł z agencji, stanął przy drewnianej barierce i spojrzał w dół. Kilka pięter niżej słychać było jakąś rozmowę. Ktoś żegnał się tubalnym głosem z panią Majewską. Niestety na górę docierały jedynie strzępy rozmowy, na dodatek zniekształcone. Jedyne, co detektyw Pozytywka zrozumiał, to Bóg zapłać. Nie za późno na chodzenie po kolędzie? Nasz bohater spojrzał uważnie na ministranta. Dlaczego? Bąknął ministrant, zerkając na zegarek. Dopiero południe. Nie, nie, nie pytam o porę dnia, detektyw pozytywka wzruszył ramionami. Tylko o porę roku. Aaaa. Ministrant klepnął się w czoło i to na tyle silnie, że jego policzki lekko opadły. Zaraz jednak je poprawił i sięgnął do kieszeni po karteczkę z jakimiś bazgrołami. Rozumiem, wygulgotał. A potem chrząknął i odczytał z karteczki. Duża parafia, dużo zajęć i dlatego tyle czasu trzeba było czekać na naszą wizytę. Złożył karteczkę i z westchnieniem ulgi schował ją pod komżą. Detektyw Pozytywka przyglądał się uważnie jego wychudzonej sylwetce. Kogoś mu przypominała. — To przyjmie pan księdza, czy nie? — zapytał ministrant. Dało się słyszeć poskrzypywanie drewnianych stopni pod butami jakiegoś zasapanego jego mościa. Był już o dwa piętra od agencji różowe okulary. — Przyjmę. Zdecydował nagle detektyw. O, naprawdę? Ministrant zachichotał. A ma pan pieniążki? Jak to? Detektyw Pozytywka udał zdumienie. No, tak się robi, wyjaśnił ministrant. Ksiądz przychodzi po kolendzie a odchodzi po wręczeniu pieniążków. Naprawdę? Nasz bohater zaczął przeszukiwać kieszenie. A bez pieniążków się nie da? Się nie da. Myślałem, że wielkanocna kolenda jest za darmo. Westchnął rozżalony detektyw. Wielkanocna kolenda nigdy nie jest za darmo, odparł z godnością ministrant. To muszę od kogoś pożyczyć. Detektyw Pozytywka rozłożył ręce. Zaraz wrócę. Po czym zamknął drzwi agencji na klucz i zbiegł po schodach, mijając wchodzącego na górę zwalistego księdza o nastroszonej czuprynie. Pan Mietek walczył z sennością, opierając się na swojej miotle w najbardziej zacienionym kącie podwórza. — Panie Mietku, ma pan przy sobie telefon? — spytał zaaferowany detektyw. — Mam — ziewnął dozorca. — A zadzwoni pan na policję? Pan Mietek zastygł z rozdziawioną buzią. Na szczęście po sekundzie opamiętał się i zamknął ją z głośnym kłapnięciem. — Mogę zadzwonić — mruknął. Tylko co mam powiedzieć, że po naszej kamienicy chodzi fałszywy ksiądz z fałszywym ministrantem i wyłudzają pieniądze. Detektyw Pozytywka zachichotał i że są dziwnie podobni do martwiaka i nowego, nawet w przebraniu. A potem nasz bohater spojrzał w rozpięte ponad podwórzem błękitne niebo i pomyślał, że w taki dzień rzeczywiście wszystko może się wydarzyć. <śmiech> Wiesz już, co detektywa Pozytywkę utwierdziło w przekonaniu, że ma do czynienia z fałszywym ministrantem?